Zalążki judaizmu ortodoksyjnego. Co się stało z faryzeuszami? Liderem grupy w latach 66-70 do 70 był Johan ben Zakai. Również on wiedział, że zniszczenie Jerozolimy było bliskie i uciekł wraz z licznymi uczniami. Ukrył się w trumnie i wynieśli go z Jerozolimy, by wyprawić mu pogrzeb. Wtedy Rzymianie pozwalali na odejście Żydom, ale nie chcieli tego zeloci, bo chcieli od nich pomocy w walce, więc Johan zaplanował ten podstęp. Po opuszczeniu Jerozolimy udał się do gubernatora Wespazjana. Jak mówi historia, zwrócił się do Wespazjana cesarzu i zanim Wespazjan zdążył go poprawić, wszedł posłaniec i powiedział, że cesarz umarł i Wespazjan był nowym cesarzem. Jest to skrócona wersja. Johan zdobył łaski Wespazjan i pozwolono mu, by poszedł do jawne na wybrzeżu zorganizować tam szkołę tory. Do 70. roku Anno Domini było tam wielu Żydów i mogli sobie pozwolić na luksus różnych sekt i poglądów. Poprzez duże zmniejszenie ich liczebności i zniszczenie świątyni, Johan czuł, że po to, by przetrwał judaizm, musieli się zjednoczyć. Czuli, że musieli rozpocząć kodyfikację tradycji werbalnych i uzgodnić teologię i doktryny. To zajęło wiele lat i było wiele sporów, gdyż wśród faryzeuszy było wiele opinii. Największy spór był między Gamilielem i rabinem Akiwa na początku II wieku. Według Gamiliela II fareizm wymagał drobnych reform, a według Akiwy Konieczne było stworzenie nowego systemu dającego władzę i autorytet rabinom. Wprowadził doktrynę, że prawo werbalne powstało w tym samym czasie jak Tora i że Mojżesz, Dawid i tak dalej byli rabinami. Wygrał z Gemilinem II w bitwie, która była bardzo nieprzyjemna i oszukańcza po obu stronach. Pod przywództwem Akiwy w końcu zarządzili, że rabini mogli zmieniać Torę, jeśli było to konieczne i że większość rabinów w nawiasie wszyscy kumpli mogli nawet zastępować bat kol, głos Boga. Zrobili nowe greckie tłumaczenia Tanach, by zastąpić septuagintę i nowe aramejskie. Oba bardziej odpowiadały teologii Akiwy. Nie mogli zmienić hebrajskiej wersji, ale ich komentarze w prawie werbalnym o Tanach stały się głównym autorytetem mogli odrzucić orzeczenie każdego rabina, które im się nie podobały. Z tego wszystkiego powstał współczesny judaizm ortodoksyjny. W nawiasie, to dlatego obecnie potrzebujemy poświęconej grupy mesjanistycznych rabinów praktykujących torę, by walczyli z halachą. Bez halacha będziemy mieć konfuzję, a ortodoksyjna halacha, zdaniem wielu rabinów, ma zbyt wiele problemów. Jakby ta ogromna sterta słownych ekstrementów i oszustwa Talmudu mogła być zreformowana. Żeby podsumować, faryzuurze byli w jawne, a nazarejczycy w pella. Wcześniejszą schizmą był spór wewnętrzny. W nawiasie, nieprawda. Nazarejczycy byli judaitami, którzy w sposób naturalny wyznawali Mesjasza, gdyż on był ich spowinowacowym zbawicielem. Żydzi nienawidzili Mesjasza, bo byli edomitami. To jest wielkie kłamstwo, które rabini musieli utrzymać za wszelką cenę. Nie było w tym nic wewnętrznego. Była to tocząca się właśnie rodowa między prawdziwymi judaitami i kanonejskimi uzurpatorami. Teraz ona narastała i nieunikniony był całkowity rozłam. Rabini Akiwy zaczęli wprowadzać wiele nowych orzeczeń i teologii. Tak, Żydzi zakonserwowali wyrocznie Boga. Tak, ja tak nie myślałem. Było to częściowo konieczne, żebyście mieli judaizm bez świątyni i krwawych ofiar. Zanim zniszczono świątynię, dominowała faryzejska szkoła Szammai, w nawiasie z którą Jeszua prowadził główne spory. W jawne zdecydowali, że od tej pory dominować będzie szkoła Hillel. Modlitwy i akty żalu zastąpiły ofiary. Nie wszystkie ich zarządzenia były złe. Mieli trudne zadanie i trwały walki o władzę, i wiele decyzji było problematycznych. Źródło di Nazarens? Mose ben Saul. Dzięki temu historycznemu oszustwu cały świat jest pod całkowicie fałszywym wrażeniem, że judaizm opiera się na naukach Mojżesza. Oczywiście Żydzi umyślnie przekazują to złudzenie gejom, ale ich własne pisma, które nie są pokazywane publicznie, deklarują wręcz przeciwnie. Moshe ben Saul powiedział, że judaizm wymyślili farzuusze. Totalnie zgadza się z tym i Universal Jewish Encyklopedia. Cytat. Współczesna religia żydowska śledzi swoje pochodzenie nieprzerwanie przez wszystkie stulecia do Faryzeuszy. Ich główne idee i metody wyrażały się w literaturze w ogromnym zasięgu, z której bardzo wiele nadal istnieje. Talmud jest największym i najważniejszym członkiem tej literatury. W czasopiśmie Luke. Z 17 czerwca 1952 roku opublikowano artykuł zatytułowany Kto jest Żydem? Autorstwa rabina Morisa Kertzera. W nim rabin ocenił znaczenie Talmudu dla współczesnego judaizmu. Cytat. Talmud składa się z 63 ksiąg prawnych, etycznych i historycznych pism starożytnych rabinów. Zredagowano go wieki po narodzeniu Jezusa. Jest to kompetendium prawa i wiedzy. Jest to kodeks prawny, który tworzył podstawą żydowskiego prawa religijnego i podręczniki do kształcenia rabinów. Jeśli przeczytaliście Nowy Testament, pamiętajcie, iż ci faryzeusze stworzyli własną religię. Często słyszymy, że ta nowa religia, judaizm, jest taka sama jak religia Mojżesza. To jest absolutna bzdura. To chrześcijaństwo jest prawowitym spadkobiercą Starego Testamentu. Judaizm to oszust nie mający żadnego prawa do nauk Starego Testamentu. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości, trupich i wszelkiego plugastwa. Tak i wy z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości. Święty Mateusz Oni są kłamcami i obłudnikami, którzy udają, że są święci. Jeśli chodzi o Mojżesza, Jezus powiedział do tych faryzeuszy Gdybyście jednak uwierzyli Mojżeszowi, to byście i mnie uwierzyli. Oczywiście nie uwierzyli mu. Oni zabili go, bo Mojżesz stanowił zagrożenie dla ich bezprawnego świadectwa. Mając tę historyczną informację, teraz możemy dokończyć genealogię potomków Kaina w Judei. Wiedząc o tym, że kult faryzeuszy był idemejską, twierdzą w czasach Jezusa Masjasza, oto ich drzewo genealogiczne. Kaini, Kenici, Kananejczycy, Edomici, Doumejczycy faryzeusze, rabini, Żydzi. Geneza określenia sefardyjski Do tej pory zajmowaliśmy się wyłącznie jedną grupą żydowskiego narodu, grupą sefardyjską. I jest to nazwa wybrana przez rozproszonych Żydów po wypędzeniu ich z Judei przez Rzymion. Ci sefaradyjscy Żydzi, chociaż całkowicie niespokrewnieni z prawdziwym Izraelem i prawdziwym Judą, Przynajmniej mają historię zamieszkania obok biblijnych Izraelitów. Nazwa sefardyjski faktycznie pochodzi od hebrajskiego szebharwajm, odnoszącego się do plemienia kananejskiego, które mieszkało w dalekiej południowo-wschodniej Idumei, koło Babilonu. Druga księga królów mówi, że po usunięciu z Samalii Izraelitów z domu Izraela, Asyryjczycy importowali Szebharwajem. By zamieszkali na opuszczonym terenie. Tekst mówi również, że ci Sebharwaim później zaczęli praktykować prawo Mojżesza. Ale oni nie byli Izraelitami, byli Kananejczykami, więc to było pierwszym przypadkiem historycznym, kiedy nieizraelicki lud zaczął praktykować naszą religię. To oni są oryginalnymi Żydami sefarydyjskimi. A zatem Idea przyjęcia religii innego ludu zaczęła się w tamtym czasie. Ale ci ludzie nie byli Izraelitami. Byli Edomitami. Żydzi sefardyjscy nazywani są po tych Babilończykach. Dlatego ich święta księga nazywa się Talmudem Babilońskim. Poniżej dobre podsumowanie pochodzenia Żydów sefardyjskich. Wśród ludu zwanego jako Żydzi sefardyjscy, w cudzysłowie Żydzi hiszpańscy, są mieszanką tych ludów, które również pochodziły od Kanenejczyków, skolonizowali Kartaginę. Po wcieleniu ich przez Rzym przyjęli nazwę Sepharwajm lub Sephardim i stanowią około 5% współczesnej populacji Żydów. Sefardyjscy Żydzi posługują się językiem latino, mieszanką hiszpańskiego i hebrajskiego. Wyemigrowali na zachód przez Egipt, potem na północ do Hiszpanii, wcześniej z Jechud i Samarii, podczas i po zniszczeniu Jerozolimy przez Rzymian w roku 70. przed Chrystusem. Migracja stała się znana pod nazwą Żydowskiej Diaspory. Obecnie sefardyjscy Żydzi nadal używają przyjętej nazwy Sephardim. Osiedlili się w Hiszpanii, Portugalii i na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego we Włoszech, na Bałkanach, w Salonikach i Macedonii i ostatecznie we Francji, w Anglii i Europie Zachodniej. W przeciwieństwie do Żydów Aszkenazji, w nawiasie, którzy nigdy nie postawili stopy w południowym królestwie Jehudi, Sebharwiam Jehudan pochodzili z Jehud i w czasach Mojżesza znani byli pod nazwą Samarytan, gdyż większość ich mieszkała w Samarii terenie, z którego usunięto północne Królestwo Izraela w wyniku podboju przez asyryjskiego króla Salman Sara V. W czasach Mesjasza dwunastu apostołom wydano instrukcję niewkraczania do miasta Samarytan. Chociaż wielu prawdziwych Izraelitów pochodzenia plemiennego żyjących w Samarii otrzymało świadectwo Jaszuła i przekaz o zbawieniu od apostołów. Niektórzy Samarytanie mieszanej krwi, dzięki naukom apostołów, także przeszli na wiarę chrześcijańską. Żydzi, Sebchardim lub Sebcharwiam nieważna pisownia nie mają w sobie hebrajskiej, izraelickiej krwi. Oni nie należą do plemienia Jahudy, mimo że jako mieszkańcy nazywali się Jahudian, czyli osoby żyjące na ziemi oryginalnie zamieszkałej przez Jahud i Izrael pochodzą z mieszanych rodów Edom, Ezaw, Kana. Żydzi safardyjscy, tak jak aszkanezyjscy Żydzi hazarscy, nie są ludem semickim. Wyraz sephardim nie jest hebrajskim odnoszącym się do Hiszpanii, chociaż określenie to kojarzono z Hiszpanią, bo wielu safardyjskich Żydów tworzyło w Hiszpanii grupę jako naród. Tylko obszernym badaniem historii Starego Testamentu historii międzytestamentalnej i historii Nowego Testamentu, pokazaliśmy, że w Biblii występuje ród Kenitów. Ale musicie wiedzieć, że ten sam temat stanowi część Biblii, zanim będziecie mogli znaleźć związane z tym tematem wersety. Ale to stanowi tylko część historii. Zajmowaliśmy się kwestią edomickich Żydów. Teraz zajmiemy się sprawą Żydów aszkanezyjskich. Hazarowie. W 740 Anno Domini na północ od Palestyny miało miejsce jedno z najdziwniejszych wydarzeń w historii. Józef, król, w nawiasie Bułan, królestwa Hazarii, żeby ratować swoje królestwo przed atakami na dwóch frontach, musiał podjąć polityczną decyzję. Chrześcijańska Rosja atakowała z północy, a muzułmanie zagrażali atakiem z południa. Hazaria miała dobre położenie wzdłuż szlaku handlowego między Europą i wschodem. Dlatego Józef Bułan zamierzał zachować swoje królestwo. Musiał również ucywilizować swój niezdyscyplinowany lud, a byli to zasadniczo dzikusy mieszkające na południowo-wschodnich stepach Rosji, graniczących z Azją Zachodnią. W tym celu przeprowadził rozmowę z chrześcijańskim kapłanem, żydowskim rabinem i muzułmańskim kapłanem. Być może, żeby nie antagonizować sąsiednich ludów chrześcijańskich i muzułmańskich. W nawiasie, jeśli będę faworyzował jeden, drugi stanie się moim wrogiem. Wybrał judaizm jako nową religię państwową. Dzięki tej decyzji żydowska populacja planety zwiększyła się dziesięciokrotnie gdyż było 10 razy więcej Hazarów w Hazarii niż sefardyjskich Żydów wreszcie świata. Ale ta decyzja była czymś więcej, bo faktem jest, iż wielu Edomitów i hetytów migrowało do Hazarii, począwszy od czasów rzymskiej inwazji na Jerozolimę przez Tytusa w 70. roku Anno Domini. W 740 Anno Domini kraina hetytów znana była jako Azja Mniejsza, Obecnie jest to teren Turcji. Tak więc zasadniczo Turcy są częścią Starego Królestwa Hetytów, w które wrzenił się Ezaw, ale zabrał swoje chetyckie żony i przeniósł się na górę Seir, która w końcu stała się znana pod nazwą Idumea. Jak mówią praktycznie wszyscy badacze tego tematu, król Józef mógł prześledzić pochodzenie swego ludu do Togomara, syna Ashkenaz, syna Jazeta. Wyraz turk jest skrótem wyrazu togarma. Dlatego lud hazarski jest mieszanką hebrajskiego Jafeta, Chetytów i Edomitów oraz w dużej części wrzuconej krwi mongołów. Gdyż mongołowie mieli liczne starcia z Hazarami i między tymi dwiema grupami nastąpiła znaczna asymilacja. Takie jest drzewo genealogiczne tzw. Żydów aszkenazyjskich, którzy obecnie stanowią do 95% światowej populacji żydowskiej. Z wyjątkiem jakiegoś szczepu Edomitów, którzy migrowali do Hazarii z Idumei, ten hazarski naród nie miał absolutnie żadnych kontaktów ani z Izraelem, ani z Judą. I dlatego nazywanie się przez nich Semitami jest oczywistym absurdem. Poniżej kilka cytatów pochodzących od historyków i z encyklopedii, które pokazują niesemickie pochodzenie aszkanazyjskich Żydów. Zaczynamy więc cytaty. Jest bardzo prawdopodobne, że większość przodków Żydów w ogóle nigdy nie mieszkała w Palestynie, co potwierdza siłę historycznego domagania się nad faktem. Outline of history. Zaraz historii. Następny cytat. Hazarowie, lud południowo-rosyjski pochodzenia tureckiego, turkic w nawiasie, którzy u szczytu swojej potęgi, to jest viii X wiek, rządzili imperium, do którego należał Krym, hazarska rodzina królewska i arystokracja przeszła na judaizm za panowania króla Bułana. 768-809 do Anno Domini panował. I odtąd judaizm uważany był za religię państwową. The Cadillac Modern Encyclopedia. Strona 822. Następny cytat. Hazarowie stanowili etniczną grupę należącą do ludów tureckich, którzy pod koniec II wieku ery chrześcijańskiej zamieszkali rejon między Kaukazem i Dolną Wołgą i Donem, na początku VIII wieku więzy dynastyczne wiązały Hazarów bliżej z Konstantynopolem, kiedy cesarz bizantyjski Leon i Saurian prześladował Żydów w 723 Anno Domini. Wielu Żydów znalazło schronienie w królestwie hazarskim, a ich wpływ był tak duży, że w połowie VIII wieku król Hazarów i wielu należących do szlachty przyjęli wiarę żydowską. New Catholic Encyklopedia. Tom ósmy, strona 173. I następny cytat. Ogromna większość współczesnych Żydów jest Semitami tylko w mowie. Z książki Brakujące ogniwa odkryte na asyryjskich tablicach. Strona 93. To oznaczałoby, że ich przodkami byli nie z Jordanu, lecz z Wołgi, nie z Kanany, ale z Kaukazu, kiedyś uważanego za kolebkę aryjskiej rasy. Oraz, że pod względem genetycznym są bardziej spokrewnieni z plemionami Hun, Uigur i Magiar, niż z rodem Abrahama, Izaka i Jakuba. Profesor A. N. Polak, Tel Aviv University Nie podnosząc wrzawy antysemityzm, módlcie się, co się stanie z ruchem sionistycznym. Hazarska konwersja nie była wyjątkowa. Kto może powiedzieć na pewno, że wielu chrześcijańskich czytelników tej książki może nie mieć faktycznie lepszego powodu, czego nie chcą zrobić, by udać się z powrotem do ojczyzny, do Palestyny niż Hannach Semer, Monachem Begin czy Golda Meir. Alfred Lilental z książki Syjonistyczny łącznik 2 Strona 759 Teraz już wiecie, jak śmieszne jest, by ktoś z Żydów nazywał siebie semitą. Ani jedomici, ani hazarowie nie są z pochodzenia semitami. Żydzi są w stu oszustami. Nazywanie się semitami jest tylko częścią ich religii i historycznej szarady, jak biblijny Izrael. Wprost przeciwnie, pokazałem, że ci ludzie faktycznie są i zawsze byli najgorszymi wrogami, jakich kiedykolwiek miał Izrael, a ich wcielenie się w nas pozwoliło im ogłupić cały świat, by stworzyć iluzję, iż to oni są wybranym przez Boga narodem. Biorąc pod uwagę starożytność tej wielkiej personifikacji i finezyjność, z jaką dokonał tego naród żydowski pod dyrekcją swoich diabelskich kapłanów, rabinów judaizmu, nie należy się dziwić temu, że przez nich ogłupiony został cały świat. Ta farsa miała początek w rajskim ogrodzie. Cytat. A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. Wtedy rzekł wąż do niewiasty. Na pewno nie umrzecie. Ten lud wężowy nadal oszukuje nas obecnie. Jeśli nie rozumiecie tego, że żydowski program mieszania ras jest po to, by zniszczyć białą rasę, to nie rozumiecie Biblii ani współczesnych wydarzeń. Bo z pewnością, jeśli biali nie będą się rozmnażać, to z pewnością wymrzemy. Judeochrześcijanie, tak jak Ewa, są nadal oszukiwani. I to im się podoba. Szatan dał im tak wysokie, fałszywe nadzieje, że oni nie wyobrażają sobie żadnej innej rzeczywistości. Ale nadchodzi bardzo przykre objawienie. Dzięki ruchowi chrześcijańskiej tożsamości ta farsa rozpada się w szwach. Żydowskie kłamstwa i zdrada zaczynają ich straszyć, jak udowodnił to skandal Mazdofa. A ich krajowe i międzynarodowe zbrodnie są ujawnione całemu światu dzięki internetowi, którego nie udało się im jeszcze ocenzurować zwłaszcza brutalne zbrodnie IDF, które obracają przeciwko nim opinię całego świata. Także upada ich światowa ekonomia lichwy i walczą, by utrzymać swoje syjonistyczne imperium. Począwszy od zamachu na Amerykę w 1913 roku przejęciem naszej gospodarki poprzez ustanowienie Banku Rezerw Federalnych, Edomitom udało się wykrwawić Amerykę z jej bogactwa a nasza gospodarka jest teraz w kryzysie. Ich chciwość zabiła gęś znoszącą złote jaja. Zrzucili z muru hampty dżampty i nie ma żadnego sklejania kawałków. Oni odpowiedzialni są za trwający kryzys światowy, co przepowiedziano w Apokalipsie, werset 17-19. I nie będzie żadnej poprawy. Bo oni totalnie osłabili produkcyjność amerykańskiej gospodarki, zagrażając całej zachodniej cywilizacji. I pozostaje tylko państwo opieki społecznej. Wojny finansowane pieniądzem umownym. Jak wszyscy powinniśmy wiedzieć, że rząd nie wytwarza bogactwa, a bolszewicka tyrania w nawiasie NWO doprowadzi do wielkiej ostatecznej amerykańskiej rewolucji. W czasie rewolucji amerykańskiej pokonaliśmy żydowskich bankierów i pokonaliśmy ich ponownie w wojnie w 1812 roku i pokonamy ich jeszcze raz, jak obiecał Jachwę, z jego pomocą w Dzień Sądu. Żeby dokończyć nasze badania genealogiczne żydowskiego narodu, mamy tu drzewo od Kaina. Kaini, Kenici, Kananejczycy, Edomici, Ideumejczycy, Faryzeusze, Żydzi safardyjscy, Żydzi aszkenazyjscy, w nawiasie Hazarowie. Sąd nad Edomem Nieliczni teolodzy dyskutowali kiedykolwiek, w nawiasie kiedyś, księgę Obadiasza, która przewiduje całkowitą destrukcję tych Edomitów. Jeśli masz konkordans, w nawiasie skorowic, strąga, Proponuję odszukać wszystkie przypadki w Biblii, kiedy mówi o Edomitach i Idumejczykach. Będziesz miał skarbnicę informacji o nich na zawołanie, ukrytą w Biblii, ponieważ mistrzowie ambony nowoczesnej apostazji nawet nie poruszają tego tematu. Dowiesz się więcej o wrogach prawdziwego Izraela niż od tych wszystkich zwiedzionych pastorów razem. Będziesz dużo mądrzejszy od każdego z nich, bo zrozumiesz święte słowo Boga, które oni bardzo mało rozumieją, tworząc własne, fałszywe tradycje. Co ciekawe, sami Żydzi są dość defensywnymi w tym temacie, kiedy naciskani pójdą do wielkiej skrajności, by twierdzić, że wyrok na Edomie już nastąpił. Wręcz przeciwnie. W Judei wydarzyło się tylko częściowe spełnienie, jak prorokował Paweł w liście do Rzymian, zapowiadając atak Rzymu na Jerozolimę, spełniający po części rozdział 3, werset 15. Ponieważ Rzymianie byli faktycznie Izraelitami z Zachar, Judach, ci Andamici zapłacili zaliczkę za sąd w 70. Anno Domini, zwiastujący sąd ostateczny, który nadejdzie z drugim przyjściem tego samego Mesjasza, którego Żydzi odrzucą. Prawdą jest, a gdzie jest judaizm, tam nie ma prawdy, że sąd nad Edomitami jeszcze ma się odbyć. Jak przewidział Ezdraż, nie odbędzie się aż w Wielkim Dniu Pana, w Dniu Sądu. Faktycznie wizja Ezdraasza jest dość specyficzna, gdyż to będzie znakiem czasu z taką pewnością, jak narodziny Chrystusa naznaczyły przejście od przed Chrystusem do Anno Domini. Żydzi upierają się, że Edomici już zostali zniszczeni. Oczywiście mówią to nawet nie odnosząc się do żadnych dokumentów. Kiedykolwiek my nowoczesnych Żydów nazywamy Edomitami, to oni twierdzą, iż Edomici wymarli lub zostali wyniszczeni dawno temu. Nie chcą, by ujawniono, że oni sami są Edomitami z Biblii. Żydzi bardzo dobrze wiedzą, że są Edomitami ale robią wszystko, co możliwe, by ukryć ten fakt przed chrześcijanami. W związku z tym chciałbym podzielić się ciekawą anegdotą. Pastor Ken Greg z ruchu utożsamiania się z Tennessee stał w kolejce w restauracji fast foodowej i miał na sobie koszulkę z napisem na plecach Kim są edemici, którzy ośmielają się kwestionować rasę saksońską? Był na niej rysunek aryjskiego wojownika wymachującego tarczą i mieczem. Przez przypadek w kolejce za nim stał Żyd. Kiedy pastor Grek się obrócił, Żyd powiedział – Jestem Żydem i nie podoba mi się napis na twojej koszulce. Pastor Grek zastanowił się przez chwilę i odpowiedział – Więc pan wie, że jest Edomitą? Gdyby Żydzi mogli się rumienić, ten Żyd by się zarumienił. Jego komentarz pokazał, że wiedział, iż jest Edomitą. Żydzi wiedzą, kim są naprawdę, a tylko resztę świata, oprócz tych w ruchu utożsamiania się, zaskakują ich oszustwa. Cytat: I rzekł do mnie, na początku, gdy ziemia została stworzona, zanim stanęły granice świata, czy zerwały się wichry, zanim zagrzmiało i zabłysło, czy fundamenty raju zostały położone, zanim widziano piękne kwiaty, czy ustanowiono ruchome siły, zanim zebrały się niezliczone rzesze aniołów, czy podniosło się powietrze, zanim nazwano rozmiar firmamentu, czy zanim nawet kominy w Sejonie były gorące i zanim oczekiwano obecnych czasów i zanim wymyślono tych, którzy teraz grzeszą. Zanim zostali przypieczętowani ci, którzy gromadzili wiarę do skarbca, wtedy rozważyłem te rzeczy, a wszystkie one zostały wykonane przeze mnie samego i przez nikogo innego. Przeze mnie również będą zakończone, a nie kogo innego. Wtedy odpowiedziałem i powiedziałem, jakie będzie oddzielenie jednego czasu od drugiego, albo kiedy będzie koniec pierwszego i początek tego po nim. I rzekł do mnie, od Abrahama do Izaka, gdy z niego urodzili się Jakub i Ezaw. Ręka Jakuba trzymała najpierw piętą Ezawa, bo Ezaw jest końcem świata, a Jakub jest początkiem tego, co po nim nastąpiło. Ręka człowieka jest między piętą a ręką, inne pytania, Ezdraszu, nie pytaj. I odpowiedziałem wtedy i powiedziałem. Panie, który wyznajesz rogułem, jeśli znalazłem łaskę w oczach Twoich, błagam Cię. Pokaż Twojemu słudze koniec Twoich znaków, cześć, których pokazałeś mi wczoraj w nocy. Więc on odpowiedział i rzekł do mnie. Wstań na nogi i usłyszysz potężnie brzmiący głos. I to będzie jakby to był wielki ruch. Ale miejsce, gdzie stoisz, nie będzie ruszone. A zatem, gdy to powie, nie bój się, bo słowo jest o końcu, a fundament ziemi jest zrozumiały. Ale dlaczego? Ponieważ mowa o tych rzeczach drży i porusza bo wie, że koniec tych rzeczy musi być zmieniony. I to się stało, że gdy to usłyszałem, wstałem na nogi i słuchałem. I oto był głos, który mówił, a dźwięk jego był jak szum wielu wód. I rzekł. Oto nadchodzą dni, które zaczną się zbliżać, a odwiedzą mieszkających na ziemi i zrobią inkwizycję dla tych, którzy krzywdzili niesprawiedliwie ich nieprawością i kiedy cierpienie Sionu będzie spełnione. A gdy świat, który zacznie znikać, się skończy, wtedy pokażę te znaki. Księgi będą otwierane przed niebem i ujrzą je wszyscy razem. I dzieci jednoroczne będą mówić ich głosami. I kobiety ciężarne będą rodzić przedwczesne dzieci trzech lub czterech miesięcy. I będą żyć, i będą dorastały. I nagle obsiane miejsca okażą się nieobsiane. Pełne magazyny nagle staną się puste. I trąbka wyda dźwięk, który każdy człowiek usłyszy. Nagle będą się bać. W tym czasie przyjaciele będą walczyć jeden z drugim jak wrogowie. Ziemia będzie straszyć tych, którzy na niej mieszkają. Strumyki się zatrzymają i przez trzy godziny nie będą płynąć. Każdy, kto przeżyje wszystko, co powiedziałem, ucieknie i zobaczy moje zbawienie i koniec waszego świata. A ludzie, którzy zostaną przyjęci, to zobaczą, którzy nie zaznali śmierci od urodzenia. A serce mieszkańców zostanie zmienione i nabierze innego znaczenia. Bo zło zostanie ujawnione, a oszustwo przerwane. Ezdrasz, księga 6, wersety 7 po 27. Na dziś koniec i jak zwykle linki pod filmem. Proszę szukać.